Ustaliły też wstępnie zasady współpracy z innymi partiami w związku z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Każdy, kto chciał, mógł dziś zajrzeć do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSZ otworzył drzwi przy Alei Szucha 23 i w Pałacyku na Foksal. Z tej okazji skorzystało wiele osób, także najmłodszych. Mi się podobała mapa. Europy podobała... Mi się ten podobał. Na, mieć, na pewno gabinet ministra Sikorskiego, na całe byste, uposażenie, które łącza wspólnie satelitarne z Blocksterą na żywo, telekonferencja. No i widać, tak, że technika poszła naprzód niż to było naście lat temu, już nawet kilka lat temu jeszcze jest olbrzymia zwiana. Dla prostego, zwykłego Kowalskiego, no to nie ma szansy, żeby tutaj sobie tak wejść i popatrzeć na to wszystko. W pałacyku przy Foxal można było nie tylko popatrzeć, ale i się czegoś nauczyć o na przykład zachowaniu przy stole. Silnie zatrzęsła się ziemia w północnej Argentynie W pobliżu granicy z Chile i Boliwią Wstrząsy miały siłę ponad 6 stopni w skali Richtera Na razie nie wiadomo, czy są ofiary i jakie są zniszczenia Zapełnia się kalendarz Benedykta XVI kolejnymi planami pielgrzymkowymi W przyszłym roku papież odwiedzi nie tylko Cypr, Wielką Brytanię i Portugalię Ale także Maltę. To, że odwiedzi też tę małą śródziemnomorską wyspę potwierdził dziś jej biskup Poinformował także, że Benedykt XVI przybędzie tam w kwietniu Znowu kłopot ze śmieciami we Włoszech, miejscowość Bageria. Pod Palermo ginie pod ich zwałami. Nie ma ich dokąd wywieźć. A dzieje się to w momencie, gdy reżyser Giuseppe Tornatore reklamuje w Los Angeles swój film o tym miasteczku zgłoszony przez Włochy do Oscara. W filmie pod tytułem Baria Tornatore przeniósł na ekran dzieje swojej własnej rodziny. 100 lat historii Bagerii. Filmowego eposu nie nakręcił jednak w autentycznej scenerii, lecz w Tunezji ponieważ jego rodzinna miejscowość zmieniła się w ostatnich dziesięcioleciach nie do poznania. Nie ominęło jej m.in. dzikie budownictwo. W tych dniach, gdy zwały śmieci dochodzą w niektórych miejscach nawet do pierwszego piętra, krajanie reżysera żartują, że ktoś na pewno dostanie Oscara. Jak nie za film, to za śmiecie. Klęska dotknęła aż 60 gmin w pobliżu Palermo. Tamtejsze przedsiębiorstwo oczyszczania miasta dorobiło się deficytu w wysokości 180 milionów euro i nie ma czym zapłacić za składowanie śmieci na komunalnym wysypisku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis trójki. Jutro słońce tylko na zachodzie, poza tym sporo deszczu, najwięcej na północ, ale dość ciepło, od 6 stopni na Suwalszczyźnie, do 7-9 w centrum, 11 na Śląsku i Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci.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 To jest 600 centylet, bo na się ta się najdą, nawet te kepi, nim te kajpi, bo lampoju, boju, boju, a rambery, bo leon pasapi pej. Tam tam na tam, boju, boju, bo lampoju, Kętywnik i koty, mul on pohud, pohud, pohud Aga see ei tähenda, ma ei hooli Mul on oma koorem, kuracen ma kogu ilma Pärast, see on või, Strefa Rock'n'Roll'a wolna od Angola takiej audycji nie było tu od dawna, to znaczy od tygodnia. I doktora Wiczura też nie było od dawna. mind get my Sinu Ela jest sure, na strefie, ma tuksy na dolinie, sam poleja numer rysku i czysty małym bajakin. Minęła nią tu ta Instagramiella pcha, loputa jest tyle, że tuksy To mógłby być dobry konkurs, to znaczy w jakim języku ten zespół wykonał swoje pieśni i skąd pochodzi. Niestety nie mam aż tak szlachetnych nagród, żeby ewentualnie dać temu, kto to zgadnie. Bo dzisiaj leitmotivem strefy rock'n'rolla wolnej od Angola jest bryka dzika egzotyka. Więc o, możemy nie zgadnąć co to za język, możemy nie zgadnąć skąd pochodzi wykonawca. To jeszcze nie była taka ekstremalna, totalna egzotyka, bo na taką trzeba sobie zasłużyć przez dwie godziny trwania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc zaczęliśmy od małej egzotyki. To była grupa JMKE z Estonii. Wiem, Estonia nie leży daleko od Polski, ale czy ktoś potrafi wymienić jakiegoś wykonawcę estońskiego? No, patrzę, patrzę, rozglądam się, słucham, słucham. Strefa małpa Oprócz od, I od NKE teraz No i nie wiem, czy coś przyjdzie Ten kraj e, Z ludnością podejrzewam Nie większą niż Warszawa Proszę bardzo, jak sobie dobrze e, radzi Czy ktoś zna jakieś słowo po estońsku? Ja znam, Tere Tere to znaczy cześć po estońsku No i jednak myślę, że Estonia To pełna egzotyka Nawet dla Polaka Strefa Małpa, Polskie Radio.pl to kontakt z audycją. Oprócz tego jest skromna, niepozorna, drobna, mizerna, cicha podstrona strefy. Adres, tak jak do trójki Ukośnik, wolna strefa i tam wypisano czarno na białym, jaki zespół, jakie utwory. Na bieżąco to wszystko uzupełniam. To, co w eterze, to na serwerze. Więc jeszcze raz JMKE Estonia. JMKE to zespół chyba. Nie wiem, czy to było słychać, ale intelektualny. Dlatego, że jeżeli zespół nieintelektualny wymyślałby sobie nazwę, taki punkowy jak JMKE, to na przykład wymyśliłby sobie, nie wiem, szumowiny. O, to na punkową nazwę świetnie pasuje. Albo jakieś płciowe pistolety. A oni nie. A oni JMKE, czyli Jezus Maria krzyknęła starucha. Po estońsku brzmi to chyba Jezus Maria Kariatas Eight. Po polsku można to zastąpić emerytką, czyli Jezus Maria krzyknęła emerytka i też będzie dobrze. Hmm. Dlaczego intelektualnie? No dlatego, że w zależności od tłumaczenia Dostojewskiego starucha krzyczy też Chrystepanie. Więc od razu widać skąd źródła i skąd inspiracje czerpią JMKE. Zresztą, jeżeli komuś się podobało, to JMKE wychowywali się na polskim dezerterze, bo wtedy Estonia była częścią Związku Radzieckiego, więc no, tam nie za bardzo się coś pokazywało punkowego, więc oni im się udało dostać płytę dezertera i na tym się wychowali. No i proszę bardzo, jakim to dobrze posłużyło. Dobrze, to pierwszą egzotykę mamy z głowy, Estonia, Przypomnę, strefa gdyby ktoś się chciał skontaktować, niektórzy już się kontaktują, napisał Paweł w tytule listela i w treści Waszki listel, Waszki listel, Waszki listel, Waszki listel. I to był jedyny wyjątek, kiedy Waszki listel tylko z nazwy zostaje odczytany w audycji. Normalnie Waszki listel musi być Waszki w treści. Strefa małpa.polskie-radio.pl. Dobrze.